Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Rośnie liczba poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Sprawa ma też swoje sportowe oblicze. Prokuratura bierze pod lupę zawirowania w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o niedopuszczenie do orzekania czterech nowych sędziów. Unikatowe nagrania, nieznane fakty i niepowtarzalny klimat. Za nami premiera podcastu Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia. Już ponad tysiąc osób poszkodowanych przez Zonta krypto zgłosiło się do prokuratury. To nie koniec. Jak informują śledczy z Katowic każdego dnia napływają kolejne zawiadomienia od osób, które ulokowały na giełdzie swoje oszczędności i dziś nie mogą ich odzyskać. Aby zgłosić sprawę do prokuratury należy przygotować szereg dokumentów. Jakich? Szczegóły przekazał nam prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach. Powinni sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w Zonda Krypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela. Należy zabezpieczyć korespondencję e-mail prowadzoną z Zonda Krypto, pozyskać historię transakcji. Pokrzywdzeni powinni także sporządzić wydruki przelewów. A wkrótce prokuratura uruchomi specjalną stronę internetową, która ma ułatwić złożenie zawiadomienia o możliwym oszustwie. W gronie poszkodowanych przez Zonda Krypto są polscy sportowcy, którym spółka obiecała nagrodę za sukcesy na niedawnych igrzyskach. Zonda Krypto jest bowiem sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i mimo skandalu prezes PKOL nie rezygnuje z tej współpracy. W tej sytuacji sam powinien wypłacić nagrodę olimpijczykom, mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski rząd, Ministerstwo Sportu, to co do nas należało, zostało wszystko wypłacone na czas, na miejsce. Zobowiązania, do których podjął się pan Piesiewicz, musi zrealizować pan Piesiewicz. A jutro w tej sprawie będą rozmawiać z ministrem prezesi związków sportowych. Ten temat wróci w jedynce już. Za chwilę naszym gościem o 7.15 będzie wiceszef resortu sportu Piotr Borys. Prokuratura Krajowa zbada sprawę czterech sędziów, których prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza do orzekania. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków. Nie ma wyjaśnić, czy i kto ułatwił prezydentowi podjęcie decyzji o nieodebraniu ślubowania od sędziów Trybunału. Szczegóły tej sprawy zna Dagmara Kędzior. To śledztwo jest konsekwencją dwóch zdarzeń. Pierwsze to postępowanie sprawdzające przeprowadzone na polecenie prokuratora generalnego –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 Polskie Radio. Co najmniej dwie osoby zginęły, osiem zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ataku na ukraińskie miasto Dniepr. Celem najeźdźców były budynki mieszkalne. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami mogą być jeszcze poszkodowani. Ukraina czeka tymczasem na wznowienie rozmów pokojowych. Szef MSZ w Kijowie miał zwrócić się do Turcji, by zorganizować tam spotkanie. Zełański Putin. Nie wiadomo, jak Ankara zareagowała na te propozycje. Wiadomo, że rosyjski dyktator chce rozmawiać z Amerykanami, ale z Ukrainą już nie. Z informacji podawanych przez Kijów i Moskwę wiadomo, że delegacje walczących państw rozmawiają z Amerykanami. Rzecznik Kremla oświadczył, że Władimir Putin jest gotów rozmawiać z wysłannikami Donalda Trumpa, choćby jutro. I dodał, że przedstawiciele Białego Domu są w Moskwie mile widzianymi gośćmi. Według Dmitrija Pieskowa nie ma potrzeby organizowania spotkania z Władymirem Zełańskim, chyba, że miałoby dojść do sfinalizowania procesu pokojowego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Nie tylko przebieg wydarzeń sprzed 40 lat, ale i to, jak rodził się lęk, jak wyglądały działania ochronne i jak informacje docierały do Polski. To wszystko w nowym podcaście Polskiego Radia. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Produkcja opiera się na unikatowych nagraniach archiwalnych. Są materiały z tamtego okresu i relacji świadków. A autorem podcastu jest Roman Czajarek. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, w szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Podcast można już znaleźć na polskieradio.pl, YouTubie Polskiego Radia, a także w popularnych serwisach streamingowych. A w aktualnościach jeszcze pseudoartysta z Krakowa, który w jeden wieczór rozspecił wielkimi czerwonymi napisami kilkanaście zabytkowych kamienic. Osiemnastolatek został zatrzymany na gorącym uczynku i nie uniknie kary, mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.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 Pora na sport przed mikrofonem Rafał Bała. Znakomite informacje dotarły do nas z Tirany, gdzie odbywają się zapaśnicze Mistrzostwa Europy. Walcząca w kategorii do 59 kg Jowita Wrzesień awansowała do finału tej imprezy pokonując Rosjankę Swietłanę Lipatową. Polka jest już pewna medalu Mistrzostwa Europy. Dziś w finale zmierzy się z Ukrainką Marią Wynyk.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 Dziś szanse na brązowe medale będą miały dwie inne Polki. Agata Wależak powalczy o brąz z Rumunką Wucz, a Karolina Domaszuk w Repasarzu zmierzy się z Węgierką Szabadosz. Katarzyna Niewiadoma zajęła czwarte miejsce w kolarskim klasyku Strzała Walońska. Wygrała Holender demi Wollering. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Francuz Sza. Siatkarki dewelopresu Rzeszów wygrały u siebie z budowlanymi Łódź 3-1 do 1 w trzecim meczu finału Tauron Ligi i w rywalizacji do trzech zwycięstw objęły prowadzenie mówi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 punktów, tyle samo co drugi Arsenal. Trzeci jest Manchester United. Rzeczniczka irańskiego rządu Fatima Mohajerani oświadczyła, że poczyniono wszystkie niezbędne przygotowania do udziału reprezentacji piłkarskiej w Mistrzostwach Świata współorganizowanych przez Stany Zjednoczone. To sugeruje obecność tej ekipy w Mundialu. Tymczasem współpracownik prezydenta Donalda Trumpa, Włoch z pochodzenia Paolo Zampoli zwrócił się z wnioskiem do FIFA o zastąpienie Iranu reprezentacją Italii. Mundial rusza 11 czerwca.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 Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Okresami na wschodzie i południu wzrastające do dużego i tam też może przelotnie padać deszcz. Temperatura wyniesie od 12 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum, aż po 17 na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Odczuwalna będzie jednak niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy ko.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 Reklama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 Reklama. Polskie radio. Jedynka. Polskie radio. Program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, łanią się zapraszam. Where we can't be alone Polski Radio. Program pierwszy jest 14 minut po godzinie 7. Sygnały dnia.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 Imieniny obchodzą Achilles, Adalbert, Egidia, Felix, Fortunat, Gabriela, Gerard, Helena, Idzi, Ilona, Jerzy, Lena, Maria, Marol, Wojciech i Wojciecha. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. A skoro 15 po 7 czas na pierwsze polityczne pytania w sygnałach, zaprasza Agata Kondzińska. Rozmowa dnia. Mamy połączenie z wiceministrem sportu i turystyki Piotrem Borysem, posłem Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Które dzisiaj w Szczecinie, ale jutro być może na Narodowym w Warszawie spotkanie z przedstawicielami związków sportowych. W trybie pilnym zwołał je pana szef, minister sportu, by omówić sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim. Czy to właściwie można tylko omówić? No Oczywiście przede wszystkim należy przeanalizować, gdyż mamy do czynienia z największym kryzysem wizerunkowym w polskim sporcie. Ja nie pamiętam sytuacji, która dotknęłaby tak mocno wizerunku polskich sportowców, który które trzeba, które trzeba chronić, dlatego że bardzo często ci nasi bohaterowie tak jak ostatnio igrzysk olimpijskich medaliści y, mają swoją markę mają, mają swoje dokonania, często są naprawdę na początku wspaniałej drogi życiowej i w sytuacji takiej, w której pojawiają się niestety tak niepokojące informacje dotyczące niewypłacalności jednego ze sponsorów Zondy Krypto, kiedy mamy do czynienia z taką mętną sytuacją decyzyjną w pko u kiedy mamy do czynienia z wciąganiem polskich związków sportowych, które finansujemy właściwie jako Główny sponsor, blisko 90, często 5%, mówię o finansowaniu Polskich Związków Sportowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Musimy zarządzić tym kryzysem, musimy pomóc i sportowcom, musimy pomóc Związkom Sportowym posprzątać ten bałagan i problem, który został spowodowany przez prezesa Piesiewicza. No tylko jak posprzątać? Jak pomóc? No, no bo będzie ocenić... rozmowa i, i co? No bo resort, resort który pan e, reprezentuje nie ma żadnych możliwości prawnych. Oczywiście z tym, że należy wskazać, że po pierwsze należy ocenić tą sytuację. Dzisiaj jesteśmy zakładnikami kolejnych doniesień medialnych, kolejnych problemów finansowych wokół ządy krypto, które, które stała się, przypomnę, głównym sponsorem pko u Miejsca świętego dla polskiego olimpizmu. Miejsca, które jest tym, czym czym jest, co powinno jakby przekazywać w swoich wartościach Pekol. Przypomnę, że sport to, to transparentność, to zasady zdrowej rywalizacji. To są najpiękniejsze idee olimpijzmu, które zostały poprzez przyciągnięcie tak niewiarygodnego i partnera, sponsora, jest zonda krypto, absolutnie zniszczone. I to jest proces, który trwa. Ja chciałem przypomnieć, że problemy wokół zonda krypto, problemy związane z wyborem akurat tego partnera, pojawiły się nie dzisiaj. To były wielkie protesty ze strony członków zarządu Prezydium PKOL u kiedy sprzedano część wizerunkową Centrum imienia Jana Pawła II, w którym pojawił się szyld Zonda Krypto. Jednak z przestrzeni dosyć, powiedziałbym, wątpliwego rodzaju kapitału. Wiemy o tym, że środki mogły pochodzić ze strony także rosyjskiej. Wiemy, co wydarzyło się w obszarze um, tworzenia się zondy krypto. Do tej pory pierwszy założyciel, pan Słuszek, został nieodnaleziony. To przypomina naprawdę um, niezwykle um, poważne podstawy kryminalne pochodzenia i tworzenia tak naprawdę. Um, tej firmy. I nagle ta firma staje się symbolem e, przy ikonie wiem, e, polskiego sportu, jakim jest PKOL, Oczywiście mając tutaj absolutnie poważne interesy e, biznesowe, bo przecież jeżeli pojawia się szyld wokół najbardziej symbolicznego miejsca polskiego sportu, który zawsze uwiarygodnione e, setkami medali polskich olimpijczyków, historią polskiego sportu, ponad stulecia e, PKO-u, to znaczy, że ktoś ma w tym absolutnie czytelny interes biznesowy, aby poprzez uwiarygodnienie namówić Polaków do korzystania z ofert. Wie, wiemy dzisiaj, że ponad 30 tysięcy osób nie może, podobnie jak polscy zawodnicy, nie może wypłacić e, swoich kwot, które zainwestowali. Często są to oszczędności życia. I dlatego musimy absolutnie głęboko porozmawiać o sytuacji, która dotknęła polski, polski sport w głównej mierze. Ale co na no bo Pan, wie, no pan, no, pan opisał oczywiście. historię, tak, panie, panie ministrze, pan opisał tak. historię, którą my znamy, która jednak się wydarzyła, którą do której doprowadził pan Pisiewicz, Mimo protestów, jak pan powiedział, mimo niewiedzy zarządu pko u Pan Pisiewicz mówi dzisiaj, że właściwie jest rozczarowany, że służby go nie ostrzegły, bo jakby go ostrzegły, to być może tego by nie było. Państwo będziecie rozmawiać, no i, i, i co? I dokąd to nas zaprowadzi wszystko? Po pierwsze musimy, tak jak wspomniałem na początku, omówić sytuację bardzo głęboko, podać ją ocenie, dlatego żeby wspomnieć wiedzę i otrzymać informację, czy całe środowisko wyraża swoją desaprobatę do działań y, pana Piesiewicza, dlatego że to jest swoistego rodzaju także ocena jego zachowań i y, y, y, y, mam nadzieję, że cały czas. Czyli środowisko... doprowadzić w konsekwencji do odwołania, tak? To jest decyzja zawsze polskich związków Sportowych. Mamy do czynienia z kryzysem i dlatego będziemy chcieli poradzić sobie z tym, aby w przyszłości podobne sytuacje nie miały miejsca. Będziemy chcieli omówić kodeks dobrych praktyk, na pewno. Zastanowić się nad szeregiem zmian, być może legislacyjnych. Zobaczymy. To jest kwestia rozmów. Mamy przygotowaną agendę, pan minister. A jakie zmiany legislacyjne? Bo tu mnie pan zaciekawił. Ustawa, ustawa o sporcie daje, daje dzisiaj już pewne um, obowiązki wynikające na przykład z faktu, gdzie Polski Związek Sportowy ma pełną, pełną dyspozycyjność do um, praw medialnych, praw wizerunkowych w czasie na przykład polskiej reprezentacji. Tak, tak działa ustawa o sporcie. Um, jeżeli... Polska reprezentacja wyjeżdża na Igrzyska Olimpijskie, te prawa przejmuje PKOL. Jeżeli mamy do czynienia z mistrzostwami Europy, mistrzostwami świata, polski związek sportowy, który wystawia reprezentację, ma do tego wyłączne prawo. przejmuje I co także prawa. Szukamy elementów bezpiecznikowych, zobaczymy. Chcemy omówić to z ekspertami, nie chcę na razie uchylać yy, wszystkich szczegółów, ale będziemy także poważnie rozmawiać nad tym, aby uniknąć yy, w przeszłości sytuacji, gdzie jedna osoba podejmuje instrumentalne decyzje o sprzedaży wizerunku dobra narodowego bez często wiedzy i aprobaty em, ciał kolegialnych. To nie jest tak, że polskim pkol em kieruje jedna osoba. I te no jak się okazuje, praktyki, tak jest. No dobrze, ale nadwyręża nadwyręża statut, doprowadza do największego kryzysu wizerunkowego w polskim sporcie. Odpowiada za przyciągnięcie firmy, która ma częściowe powiązania niewykluczone z, z Rosjanami, czy, czy może nawet z mafią, bo przecież początek, początek tej firmy to, to zaginięcie, jak wspomniałem pana Suszka, który rozpłynął się, nie wiadomo gdzie jest, nie wiadomo czy żyje. Więc jeżeli mówimy o decyzjach jednoosobowych, to jest pytanie, czy one w ogóle powinny w przestrzeni tak odpowiedzialnej jak polski sport, jak polscy reprezentanci, jak nasi zawodnicy, którzy mają wstroje i orzełka na piersi. Czy jesteśmy w stanie zmienić zasady, zmienić na pewno złe praktyki na dobre praktyki. Musimy o tym bardzo, bardzo rzetelnie i bardzo, bardzo głęboko porozmawiać. I wokół, wokół tego kryzysu i wokół sposobu pomysłów na pewno będziemy toczyć dyskusję. Jesteśmy wspólnie z Polskimi Związkami Sportowymi, z Polskimi Sportowcami w pewien sposób także poszkodowani, dlatego, że, że polski sport to ponad 3 miliardy złotych, które dedykuje Ministerstwo Sportu i Turystyki właśnie do systemu Polski Związku. W związku sportowych polskich klubów yy, i zawsze wymagamy tego, aby środki były wydawane transparentnie, aby inwestować w to piękno sportu, w szkolenie młodzieży, w rywalizację, fair play. To są zasady święte. Jeżeli ktoś psuje tak naprawdę poprzez... Yy, yy, Narobienie wielkich, wielkich kłopotów i problemów wizerunkowych polskiego sportu. E, powinno to spotkać się z desaprobatą, a w przyszłości powinniśmy zrobić absolutnie wszystko wspólnie, aby tego typu sytuacje próbować eliminować. Panie ministrze, czy jeśli nasi y, olimpijczycy nie będą mogli spieniężyć y, nagród, to y, tutaj budżet państwa y, powinien pomóc? Budżet państwa y, już pomógł, zrealizował swoje obowiązki. Chciałem powiedzieć, że państwo polskie. Ma jeden z najlepszych systemów gratyfikacji sportowców po Igrzyskach na świecie. Medaliści otrzymują nagrody, otrzymują dwuletnie stypendium, ale także medaliści Igrzysk Olimpijskich otrzymują dożywotnie świadczenie olimpijskie o, po przekroczeniu 40 roku życia, które jest niebagatelne, bo to jest ponad 5100 zł, a więc każdy medalista Igrzysk Olimpijskich, ale także paraolimpijskich... Ale otrzymuje. Ale jeśli nie dostaną tych nagród? No jeżeli nie dostaną, to jest problem pana Piesiewicza. To jest zobowiązanie, zobowiązanie które poczynił pan, pan Piesiewicz. Musi znaleźć na to środki, jeżeli nie, to powinien zapłacić z własnej kieszeni, aby nie kompromitować tej sytuacji, bo przypomnę, w przypadku pkol u to są nasi najlepsi zawodnicy i, i medaliści. Między innymi Kasper Tomasiak ma wierzytelność już w tej właśnie w wysokości 550 tysięcy złotych, Paweł Wąsek 200 tysięcy, Damian Żurek 200 tysięcy. To, to, to jest zobowiązanie Piesiewicza tak naprawdę. I, o, to, tym, od... i o tym więcej mhm. za chwilę. Proszę z nami zostać. Gościem jest Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam Państwa na radiowego YouTube'a. 25, po siódmej. Program pierwszy Polskiego Radia. Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem będzie Paweł Śliz, szef Klubu Polski 2050, ale wcześniej, bo już o 7.40, Roman Czajerek, autor najnowszego podcastu Polskiego Radia Czarnobyl, Prawdziwa Historia. Nie mamy nic... Bez Ciebie, bez Ciebie nie mamy nic, nie chcemy żyć, bez Ciebie, bez Ciebie nie chcemy żyć. Mamy swe lęki, mamy skrom, mamy swe czołgi, noże broń, mamy pieniądze, mamy głos, ale bez Ciebie nie mamy nic. radio program pierwszy sygnału dnia 7.29 29 o 6:30 premiera podcastu Czarnobyl Prawdziwa Historia podcastu który pokazuje nie tylko przebieg wydarzeń sprzed lat 40 ale także to jak informacja o katastrofie docierała do Polski Pamiętam jak rolnikom zabroniono oddawać mleka do mleczarni ale dopiero trzeciego dnia po tym co się wydarzyło Wszystko się zgadza panie Irku pani Renę z Gdańska na dowód fragment dziennika telewizyjnego Komisja rozpatrzyła też informacje o przestrzeganiu wydanych zaleceń w sprawie kontroli dopuszczalności do sprzedaży i spożycia mleka. Rolnicy nie powinni karmić krów mlecznych paszą zieloną. Spółdzielczość mleczarska ma obowiązek kierowania mleka od krów karmionych paszą zieloną do przerobu przemysłowego. To było wydanie dziennika z 30 kwietnia 1986, a do katastrofy, jak wiemy, doszło kilka dni wcześniej, bo 26. Jest 7.30. Wśród aktualności, Paweł Zieliński. Nie zostawimy sportowców bez finansowania, zapewnia wiceminister sportu Piotr Borys. Przypomniał w radiowej jedynce, że jutro minister Jakub Rutnicki spotka się z przedstawicielami związków sportowych tematem zawirowania wokół zonda krypto i nagrody dla olimpijczyków. Pierwsza pierwsze musimy omówić sytuację bardzo głęboko, Poddać ją ocenie, dlatego żeby upopnić wiedzę i otrzymać informację, czy całe środowisko wyraża swoją desaprobatę do działania pana Piesiewicza. Sprawę zonda krypto pod lupę wzięła prokuratura. Zgłosiło się już ponad tysiąc poszkodowanych. Która Krajowa zbada sprawę czterech sędziów, których prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszcza do orzekania. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków. Ma wyjaśnić, czy i kto ułatwił prezydentowi podjęcie decyzji o nieodebraniu ślubowania od sędziów Trybunału. Co najmniej dwie osoby zginęły, osiem zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ataku na ukraińskie miasto Dniepr. Ukraina czeka na wznowienie rozmów pokojowych, a Rosja chce rozmawiać, ale tylko z Amerykanami. Władimir Putin jest gotów rozmawiać z wysłannikami Donalda Trumpa, choćby jutro. Unikatowe nagrania. Nieznaczmy, Fakty i niepowtarzalny klimat to wszystko w nowym podcaście polskiego radia z cyklu. Prawdziwa historia. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Autorem podcastu jest Roman Czajarek. Produkcja jest dostępna na polskieradio.pl, YouTubie Polskiego Radia i w popularnych serwisach streamingowych. Będą warsztaty, spotkania z pisarzami i akcje społeczne zachęcające do kontaktu z literaturą. Tak w Polsce obchodzone będzie Międzynarodowy Dzień Książki i praw autorskich. Celem jest promocja czytelnictwa, bo z tym, jak pokazują statystyki, za ubiegły rok nie jest najlepiej. Prawie 60% Polaków nie przeczytało żadnej książki.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 22, 139, 22, 02 to rozumiem, że tym bardziej Paweł Zieliński, który no siłą rzeczy nie pamięta tamtego, co się m, tych wydarzeń sprzed lat 40 tym bardziej chętnie posłucha tego, o czym Roman Czerek mówić będzie i, i goście, do których ludzie, do których dotarł. Nie pamiętam. Mhm. Sięgnę na pewno, bo jestem zafascynowany Heweliuszem, więc jeśli to m, podcast z tej samej serii, to mhm. na pewno będzie świetny, ale moja nauczycielka w podstawówce języka angielskiego była Ukrainką, która mieszkała bardzo niedaleko Czarnobyla i nasze lekcje angielskiego to były historie opowiadane o tym, co tam się działo po angielsku właśnie. Była, tym czy... bardziej jest to ciekawe. Była czy nadal jest nauczycielką? Tak, pewnie jest. Jest w takim razie. Pan Marek Zmysłowicz też z nami jest i tak zapamiętał Pamiętam to dobrze ten dzień, bo to było wesele siostry, to była sobota, przepiękna pogoda, także impreza i był to radosny dzień. Natomiast nie pamiętam zupełnie zażywania tego płynu Lugola. Zupełnie, kompletnie mam to wycięte z pamięci. Pamiętam smak fluoryzacji w szkole, natomiast tego płynu niestety nie zapamiętałem. Niestety, niech się pan cieszy, bo smak był po prostu okropny, wstrętny. Już niebawem na ten temat z Romanem bo porozmawiamy w sygnałach dnia. Teraz słów kilka o tym, co za szybą. 17 stopni nawet na ziemi lubuskiej, i Wielkopolsce, ale jeszcze nie teraz. W tym najcieplejszym momencie dnia. Najchodniej na Warmii i Suwalszczyźnie stopni 12. Sporo słońca. Chwilami na wschodzie i na południu chmur ma być więcej. I z tych chmur jakże potrzebne przelotne opady. Ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 1000, a wiatr umiarkowany. I dość silne. Na program zaprosił jego sponsor: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Autopromocja.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 Autopromocja. Jedynka to jest radio od stu lat już. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia.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 A potem kolejnych, kolejnych, kolejnych, kiedy nas już to, to może od razu 300. Nie będzie. Pewnie, że tak. A czego życzyć tym, którzy zainwestowali pieniądze w Zonda Krypto? No wiadomo. No tak, pytanie czy je odzyskają? Po pierwsze, ekonomia. Błażej prosiński z naszym studiu bożeju, A my wiemy w ogóle, ile jest tych osób, które zainwestowały pieniądze? Według szacunków poszkodowanych w aferze zonda krypto może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. A łączna kwota szkód może mhm. wynieść kilkaset milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach, do której do tej pory zgłosiło się już ponad tysiąc pokrzywdzonych, mówi prokurator Michał Binkiewicz. Każdego dnia do prokuratury trafia kilkaset zawiadomień osób pokrzywdzonych. Liczba ta, począwszy od piątku, wzrosła o bez mała tysiąc osób. Pokrzywdzeni składają zawiadomienia w jednostkach policji najbliższych miejsca zamieszkania, a te następnie trafiają do sygnatury postępowania prokuratury regionalnej w Katowicach. Aby ułatwić ten proces, śledczy zapowiedzieli uruchomienie specjalnej strony internetowej dla osób pokrzywdzonych w sprawie zonda krypto. Tam ma się znaleźć instrukcje składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poszkodowani chcą oczywiście ukarania winnych tej afery, ale przede wszystkim chcą odzyskania swoich pieniędzy, które zainwestowali w kryptoaktywa. Jakie są na to szanse? Na razie niestety niewielkie, bo po pierwsze w Polsce nie ma regulacji dotyczących funkcjonowania tego rynku, no a po drugie sprawę komplikuje fakt, że zonda na krypto formalnie zarejestrowana jest w Estonii. Zdaniem adwokata Jana Ziomka, jedyne na co obecnie mogą liczyć poszkodowani to postępowanie upadłościowe spółki.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 Chociażby w postaci właśnie tych zawiadomień Komisji nadzoru Finansowego. To nie jest zero jedynkowa sytuacja. Tutaj nie ma szybkich i łatwych rozwiązań. Tu nie będzie rozwiązania w 5 minut, ani nawet w miesiąc. Na tę trudną sytuację próbują wykorzystać oszuści. Mianowicie w związku z tym, że e, liczne osoby zostały poszkodowane, jak grzyby na deszczu powstają firmy, czasem takie jednodniowe, które oferują swoje usługi w odzyskaniu pieniędzy od zonda krypto, to jest oczywiście próba skamu, to znaczy wyłudzenia naszych danych osobowych lub pieniędzy. Boże, mam taki pomysł, bo temat jest i nasi słuchacze są tym zainteresowani. Może jutro spotkamy się, plus jeszcze Grzegorz Oziecki, który doskonale jest obeznany w, w tematyce pieniędzy. Myślę, że, że ludzie czekają na to, żeby im powiedzieć, co robić, bo samo zawiadomienie do prokuratury chyba, chyba jeszcze niczego nie załatwi. Zwłaszcza, że to śledztwo prawie pewnie będzie toczyło się bardzo długo, no i tak jak mówił,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 Ale wie pan co, ja nie pamiętam tego smaku. On był taki, taki bezpłciowy, coś, coś w tym stylu. Nie, bardzo dobrze, że pan nie pamięta. W każdym razie był ochedny, wstrętny. Ci, którzy pamiętają, wiedzą doskonale, o czym mowa. Roman Czejarek, już za chwilę. Każdy jak król pragnie nowej ziemi, choć świat już ma u swoich stóp. Dobrze nam tu, jak u siebie.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 Przyjdzieś ze znowu zobaczysz mnie i proszę tak. Proszę Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 17 minut, godzina ósma. Roman Czajerek w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że jesteś starym wyjadaczem, ale tak się zastanawiam, czy w takich sytuacjach jak ta dzisiejsza, podobnie było w przypadku Heweliusza, czujesz tremę? Czuję tremę, czuję też taki... Wiesz co, z Heweliuszem to była historia mojego pierwszego reportażu mhm. nagrywanego wtedy, wysłanym przecież jako młody chłopak pojechałem tam nagrywać to wszystko. Też bardzo osobiste. I tu jest podobnie osobista historia, bo bez ja wykształcenia jestem elektroenergetykiem miałem mhm. pracować w drugiej polskiej elektrowni jądrowej, która się miała nazywać Warta w klępiczu Nie wyszło, bo elektrowni nie zbudowano. I też mam takie wrażenie, jakbym trochę wracał do korzeni. Muszę swój dyplom przynieść, jak się będziemy spotykali następnym razem. To studium. koniecznie, w takim razie w przyszłym tygodniu. 4 plus dostałem. 4 plus. Cztery plus. No, na więcej się nie udało. Romanie, ja też kiedyś dostałem, nie 4+, plus, ale tu wydawca pochwalił, że... że... Ty piłeś też? czy nie piłeś? To tak, to, to, to za chwilę, ale wcześniej, bo chciałem zacząć w taki, no, myślę, nietypowy sposób, bo dostałem kiedyś zadanie, żeby w ciągu minuty przedstawić mhm. taki subiektywny, dźwiękowy przegląd zdarzeń, skojarzeń z lat 80 mój. Mm -hmm. W ciągu minuty się nie udało, bo się nie mogło udać, dawaj, ale dawaj. początek był taki. Ten wiczek, ten wiczek, co zrobie, proszę państwa, Proszę państwa, Dobry wieczór, witam w kolejnym programie 997. Ta płyta jest po prostu zbiornikiem pamięci, w którym informacje zapisano w sposób czysto cyfrowy. Diktak. Ja jestem pan. Diktak. Na Czernobylskiej atomnej elektrostancji prezeszła awaria. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Nie polityką, nie. Profilaktycznemu podaniu płynu Lugola podlegają niemowlęta oraz dzieci do lat 16. Są się Katastrofa w Czarnobylu musiała Brawo, się znaleźć Ładny. w tym dźwiękowym miksie. Bo moje pokolenie doskonale pamięta to, co się wówczas stało, ale myśmy nie mieli świadomości, poza tym dowiedzieliśmy się o wiele za późno. To nie jest do końca prawda. Mm -hmm. I takich mitów wokół Czarnobyla jest bardzo wiele. Myślę, znaczy, że te wiesz, podcasty... ten oficjalny komunikat władz Tak, on był późno. I wiele osób mówi na przykład, że myśmy ten płyn ogola podawali za późno, bo w ogóle to bardzo dobrze, żebyśmy go podali. To wcale nie jest tak, że za późno, dlatego że to nie jest w ten sposób, że w momencie, jak to wszystko wybuchło, to to od razu zagrożenie do Polski przyszło. Zagrożenie się przesuwało przez Polskę, tak jak przesuwał się wiatr i jak padał deszcz. I to największe zagrożenie przyszło w maju na początku, więc ten płyn paradoksalnie, paradoksalnie to, to opóźnienie zadziałało na naszą korzyść. To oczywiście nie było wymyślone wcześniej. To przypadek zdecydował, że tak było. Tak w ogóle nie wiem, czy wiesz, gdzie jest w Polsce najbardziej skażony obszar do dziś, po Czarnobylu. Jak no, sądzisz? W jakim rejonie Polski? Województwo jakie byś wytypował? No pewnie najbliżej granicy z Ukrainą. Opolszczyzna. Anomalia Polska. Bo deszcz tam padał, a w innych miejscach deszcz nie padał. To nie jest takie mhm. proste. To nie jest tak, jak ludzie mówią, aha, na pewno Podlasie albo Lubelszczyzna, bo przecież to przy Gryń. granicy. Nie. Ta chmura leciała dookoła, zatoczyła takie wielkie kółko i wchodziła od południa od strony, od strony gór. I akurat były ulewne deszcze. I taki pas od Kotiny kłockiej po pole po Olesno, to jest ten pas najbardziej skażony cezem. Po wielu latach te ciągle badania to potwierdzają. Oczywiście to jest poziom poniżej groźby dla ludzi, ale to jest ciągle mierzalne. Grzyby na przykład jak ktoś tam zbiera, bym uważał, naprawdę. Do tej pory, rozumiem. Znaczy, do tej pory widać różnicę w badaniach, więc są takie rzeczy, które nam nie przychodzą do głowy i nawet nie się wydawało, że pewne rzeczy są jasne wyjaśnione, chociażby to, że no, my nie wiemy, bo Rosjanie nam nie mówią, czyli mamy wybuch katastrofy w Czarnobylu, Rosjanie się nie przyznają, ukrywają wszystko, jest stacja pomiarowa w Mikołajkach, ta stacja pomiarowa pierwsza w Mikołajkach tak. na Mazurach e, łapie ten sygnał, oni myślą, że to się zepsuło w ogóle, wymieniają tam instrumenty pomiarowe, bo kierownik zmiany mówi, no nie, no przecież to, niemożliwe, to, to jest wszystko w tym pierwszym odcinku podcastu, ta premiera już za nami pierwszy odcinka, ta, ta opowieść. Wymieniają te przyrządy, no i się okazuje, że te nowe wymienione dalej pokazują gigantyczne przekroczenie normy. I oni wysyłają raport do Warszawy. Tylko, że nikt tego raportu nie czyta. Bo jest niedziela i nie ma dyżurnego. Myśmy o tym mogli wiedzieć wcześniej. Także to jest i tak.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 Bieg. Kierownictwo partii rządu z całą połowę. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Zaprasza mm. Roman Czajarek. Jak długo... Czy poznałeś te głosy, które tam były? E... Ryszard Żurkowski, jeden z bardziej znanych polskich tak. kolarzy mm -hmm. i sportowców. To był jego głos. On wtedy był trenerem polskiej drużyny naszej ekipy, która miała w Kijowie wystartować w pierwszym etapie wyścigu pokoju. Wtedy w 86 roku. I kolarze powiedzieli, nie jedziemy. A władza powiedziała, macie jechać. A on jako trener musiał decydować. On potem przez wiele lat miał w, z tyłu głowy, jak mówił, miał, mam takiego kaca moralnego, bo myśmy tam pojechali mhm. Ale na przykład nasz zawodnik, który miał wygrać ze Skóła, ja e, bał się oddychać głęboko, bo on się bał, że jak wciągnie to skażone mhm. powietrze, to się zarazi. W związku z czym zajął daleką, daleką pozycję, triumfowali kolarze z NRD. No, Olaf Ludwig zdaje się. Tak, wygrać. Olaf Ludwig, Amerykanie się wycofali, Niemcy się wycofali, ale uwaga, była jedna drużyna z zachodniej Europy, która demonstracyjnie pojechała też. Francja. Hmm. Tomek, Przypadek? Nie sądzę. Tomek Zimok zdaje się rozmawiał na ten temat. A ty na docierałeś to. po prostu do tych dźwięków do tych archiwalnych? To bo są wiele... archiwalne mhm. nagrania, ale to są też rozmowy na, zarejestrowane teraz, jest ich bardzo dużo i tam też pojawił się taki męski głos już starszego człowieka. Bardzo długo mi mówiono, że nie znajdę żadnego świadka Polaka, który tam wtedy był, bo to jest niemożliwe, żeby Rosjanie mhm. dopuścili kogoś do tych tajemnic. Była taka osoba, pan Waldemar Siwiński, zgodził się na rozmowę, opowiada. To jest fascynująca rozmowa. On znał świetnie rosyjski. Cieszył się ich zaufaniem. Nie mógł przez długi czas powiedzieć, co widział, gdzie był. I jedyny, który potem był na procesie sądowym, tym, który się odbył w Czarnobylu. Zresztą opowiedział mi takie rzeczy. Na pewno znasz serial HBO. Tak. Bo każdy, praktycznie, kto się interesuje Czarnobylem, zna ten serial. I mówi, wie pan, na przykład w tym serialu jest taka scena, jak jeden z głównych bohaterów wiesza się w domu z Wielkiej Płyty, tam zostawia kasety z nagraniami. To prawda, czy fikcja? On mówi, ja byłem u niego, a z nim rozmawiałem. To nie był dom z Wielkiej Płyty, to była dacza na przedmieściach Moskwy, bardzo bogata w luksusowym zamkniętym osiedlu, gdzie ulice nie miały numerów, KGB nas przywoziło. Ja z nim rozmawiałem, a potem się dowiedziałem, że on się zabił tam, bo nie wytrzymał tego wszystkiego. Ale Więc kulisy są mm -hmm. jeszcze bardziej barwne, ciekawe, dramatyczne i przerażające niż, niż to, co nam mówiono. Zapraszam. Zapraszamy. Ile odcinków w sumie? Mm, wiesz co, przy Heweliuszu... Owoli się rozkręcasz. Znaczy, ja wiem, ile jest zaplanowane, mm. ale przy Heweliuszu było tak, że wiedziałem, ile jest zaplanowane, a potem się odezwali ludzie, którzy powiedzieli, "Pani Romanie, my, my chcemy jeszcze coś dodać. Więc y, zostawiam sobie rezerwę na jeden odcinek, ekstra, bo sądzę, że tacy się też odezwą. Liczę trochę na państwa też. Roman Jarek, autor najnowszego podcastu Polskiego Radia Czarnobyl. Prawdziwa historia do posłuchania w największych portalach streamingowych. Dzięki, Roman. I na portalu Polskie Radio Pelo. się. Dziękuję. Radio. Za 8,5 minuty godzina 8, o 8.15 rozmowa dnia. Naszym gościem będzie Paweł ślis, szef klubu Polski 2050. Już nie chcę znów zasypiać, zanim zaśnie. Polskie Radio. Program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Jedynka.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Sporo korków, bo trwa poranny szczyt komunikacyjny. Między innymi w Śląskiem na trasie S1 z Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. To także trasa z Podwarpia do Sosnowca, czyli 86 na wysokości Będzina. Spory ruch na drogowej trasie średnicowej. Tutaj zwalniamy dojeżdżając od Chorzowa w kierunku Katowic. Sporo pojazdów na trasie Tychy-Katowice na 86, czy też na trasie 81 z Katowic do Mikołowa. Na tej drodze zwalniamy przed ligotą. Polskiem spory ruch na A4. W kierunku Katowice zwalniamy od okolic zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca, a w stronę Tarnowa spowolnienia pod Krakowem od Balic do Tyńca. Dojazdy do Wadowic powolne od Zatora i od Kalwarii Zebrzydowskiej. Powoli wjeżdżamy też do Nowego Sącza. Nawigacja pokazuje spowolnienia od strony Grybowa i od strony Czchowa. Trasa do Krakowa z Olkusza 94. Tu też niestety trudno mówić o zupełnie płynnej jeździe. No i problemy cały czas trwają na trasie S7, którą jedziemy w województwie mazowieckim. Problemy pojawiły się między węzłami Żurominek i Mława Południe. Tutaj doszło do zderzenia dwóch pojazdów i mamy blokadę w kierunku Gdańska. Trzeba zjechać węzłem Żurominek, aby poradzić sobie z tymi problemami. W Warszawie spory ruch pojazdów na trasie S8 w kierunku zachodnim, między Głębocką a Wisłostradą. Wjazd od północy do stolicy przez Łomianki też wyraźnie zwalnia. No i bardzo powoli poruszamy się dojeżdżając do Warszawy przez Ożarów Mazowiecki drogą 92 patrząc szerzej trasa Sochaczew-Warszawa. Spowolnienia na trasie numer 70, którą z Łowicza kierujemy się do Skierniewic. Co najmniej w dwóch miejscach trzeba zdjąć nogę z gazu.